Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest straszny, i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 8 lipca 2023 roku. Słuchacie właśnie 454 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami samotny ojciec, Michał czy Witam Cię serdecznie. Czołem Szymas, witam wszystkich. I jego nawiedzona sąsiadka, Szymon Szymas-Cieśniński. Witam również. Witamy się z Wami i zapraszamy Was na omówienie filmu Impostor z 2019 roku. Impostor w oryginale The Hole in the Ground to mówiąc tak bardzo łopatologicznie horror z dzieckiem w roli głównej i tego typu produkcji akurat w 2019 roku nie brakowało bo obok Impostora wyszły także dwa inne filmy o takich właśnie potencjalnie niebezpiecznych dzieciach tutaj nie chcę wam zdradzać tak? nie chcę niczego spoilerować dlatego używam takich pokrętnych sformułowań a te dwa filmy to Prodigy, Opentany to jest jeden film, taki jest polski podwójny tytuł i drugi Brightburn, Syn Ciemności. Ten ostatni został przeze mnie omówiony w 292. nawiedzonym podcaście, więc bez problemu go znajdziecie w sieci czy na Konglo. Zaś Prodigy, jak się okazało, nadal leży w moim archiwum z numerkiem 275 i to chyba dobry moment, by go odmrozić. Co myślisz, Jerry? No wypadałoby, wypadało. Już twoje mrożenie podcastów jest legendarne, no ale nie przesadzajmy, nie? Ale przynajmniej mamy niespodziankę, nie? nikt się tego nie spodziewał. No cóż. O, tak, więc e, może ProDigy nawet poleci jeszcze przed tym odcinkiem, może nawet już go słuchaliście. E, wcześniej omawiałem dla was też inne, jakoś tam podobne produkcje. Taką chyba najważniejszą jest Baba Babadook z 2014, którego omawialiśmy z Mando w trzecim nawiedzonym podcaście, na samym początku istnienia tej audycji. A później w 2000, nie wiem, 2021 chyba, w, albo trochę wcześniej, w 1999 nawiedzonym podcaście, zrecenzowaliśmy dla Was jeszcze The Hollow. Polski tytuł to Z Lasu. Jest to film o podmieńcach, channelingach, chowańcach i on także dobrze do tego walka pasuje. A w sumie odwrotny schemat mieliśmy jeszcze w Widzę, Widzę i w amerykańskim remake'u Dobranoc Mamu się nie pamiętam, który to był odcinek, teraz to mi to przyszło do głowy, nie sprawdziłem tego, eee, no ale właśnie, trochę tych produkcji jest i dlaczego nagle teraz sięgamy po Impostora Jerry? No, nadrobiliśmy e, najnowsze Martwe Zło, e, którego twórcą jest Lee e, No i Ty e, w sumie mnie wtedy zapytałeś, czy e, nie byłbym zainteresowany, żeby sięgnąć po jego pełnometrażowy debiut, którym właśnie jest film, o którym dzisiaj rozmawiamy. A że m, Martwe Zło, e, no to nowe mi się bardzo podobało, no to e, poczułem się zachęcony. Dokładnie tak. Chodzi właśnie o to, że jest to reżyserski debiut pełnometrażowy Lee Cronina i dzisiaj poświęcimy mu calutki odcinek. Głównymi bohaterami tej produkcji są samotna matka Sara i jej nastoletni syn Chris. Zamieszkali na irlandzkiej prowincji w miejscu, gdzie przyroda rządzi, tak? gdzie las rozciąga się po horyzont, nad nim wznoszą się góry, a w lesie tym znajduje się wielki lej krasowy. Lej krasowy to zjawisko gdzieś tam Powszechnie znane, ale ten tutaj jest na tyle ogromny, że przy pierwszym kontakcie przypomina bardziej krater po uderzeniu meteorytu albo po wybuchu potężnej bomby. No ale cóż, no po prostu takie geologiczne znalezisko mieści się w pobliskim lesie i po tym jak pewnej nocy Chris znika na moment i prawdopodobnie udaje się do lasu, a jakiś czas później sąsiadka, która przed laty przejechała własnego syna, zarzuca Chrisowi, że ten wcale nie jest synem Sary. No to Sara, matka, zaczyna rozważać różne scenariusze, nakręca się taka spirala szaleństwa i sytuacja powoli eskaluje. Jack, Z jednej strony e, jest to... To oczywiście, skrótowo to wszystko przedstawiłem, nie? ale z jednej strony to brzmi jak kilka innych filmów, z którymi pewnie każdy fan grozy miał do czynienia w swojej karierze. Z drugiej strony, no to, to nie jest też taki typowy po prostu bad Seed, nie? No, ra raczej nie. No, to jest jeden z tych filmów, gdzie sama historia jest banalnie wręcz prosta, ale których wartość podnosi egzekucja, wykonanie całego filmu, tego co widzimy pod kątem gry aktorskiej, warstwy wizualnej. No tutaj ja no byłem zaskoczony, muszę się przyznać, tym jak dojrzałem na swój sposób debiutem ten, ta dziura w ziemi impostor się okazał bo w zasadzie od pierwszych scen widać, że po prostu Lee Cronin jest bardzo sprawnym rzemieślnikiem to co chwaliliśmy przy okazji dyskusji Evil Dead Rice niejako znalazło potwierdzenie też właśnie w przypadku tego filmu i to widać też po seansie, no bo jak sobie spojrzymy właśnie jak jest skonstruowany ten film, jak jest domknięty, jak to nawiązuje do otwarcia i tak dalej, no to tu jest no, tytuł, bardzo precyzyjny, bardzo przemyślany wizualnie, bardzo świadomy, także pod kątem świadomości gatunku, bo to też było dla mnie pewne zaskoczenie, że pomimo tego, że w zasadzie... Co dla mnie jest trochę dziwnym ruchem ze strony polskiego dystrybutora, że zdecydowano się na tytuł impostor, bo on jednak bardzo mocno sugeruje od samego początku, z czym będziemy mieli do czynienia, ale nawet ta świadomość mi nie psuła seansu, bo on jest tak sprawnie prowadzony właśnie przez reżysera i współtwórcę scenariusze w jednej osobie, że no, oglądałem ten film z dużą przyjemnością. Mm -hmm. Nie wspomnieliśmy o tym, scenariusz współtworzył jeszcze Steven Shields, ale no nie jest to, to też był dla niego debiut i nie jest to twórca jakoś szczególnie znany, więc możecie go nie kojarzyć. No i właśnie, zacząłeś już trochę od tych kwestii technicznych, od operatorki i oprawy audiowizualnej i przywołałeś też te rzeczy, o których mówiliśmy przy martwym Myśle, czyli tę świadomość twórczą, nie to takie mm -hmm, dzierganie tak czegoś, co się na koniec układa w taki bardzo precyzyjny wzór, no to mamy tutaj otwarcie, które właśnie no z jednej strony jest takim typowym otwarciem podróż bohaterów, tak podróż autem, jakieś ujęcia z drona, tam kamera pokazująca nam tę właśnie taką trochę dziką przestrzeń, właśnie nieucywilizowaną, nie, niezbyt zurbanizowaną Mamy taki wyprany z kolorów obraz. Zresztą przez, przez praktycznie cały ten film jest taki szaro-brązowo-żółtawy, ale nie jak spalał na pustynia. Tak? To nie jest nie wiem, post apod tylko bardziej coś w kierunku Lekkiej sepi, jakieś. No te barwy są takie zimne, przytłumione, trochę jakbyśmy tak, trochę jakby oglądali głęboko, jakieś... nie jest taka fotografia. Tak, takie jakieś skandynawskie kino z dalekiej o, północy uh -huh. mi się kojarzy, że ono jest często utrzymane ze względu na warunki atmosferyczne w takim klimacie. No i, i, i być może tutaj to jest też taki trop, który może gdzieś nam wam podpowiedzieć, jak to wizualnie wygląda. Uh -huh, w sumie nawet ta przygoda nie to tak się kojarzy w sumie ze skandynawskim kinem, jak teraz to powiedzieć. Gdzieś na głos, to no, No i właśnie, mamy sporo długich ujęć na główną bohaterkę. Niektóre takie, no naprawdę autorskie, artystyczne. Mamy szerokie, piękne ujęcia, ale też takie medium shots, close-ups. To wszystko tutaj ze sobą fajnie współgra i ten film jest trochę slow burnerem, ale tego nie czuć, nie? W sensie to, to, to nie jest... Absolutnie taka powolność wynikająca z nieumiejętnej operatorki, tylko wręcz przeciwnie. On jest trochę wolniejszy wtedy, kiedy ma być wolniejszy, kiedy my się mamy skupić na tych emocjach, na tych drobnych gestach, interpretować jakieś właśnie takie malutkie szczególiki, ale ja tego w ogóle nie czułem tak w trakcie seansu. Nie dłużyło mi się tutaj nic. Nie, nie, absolutnie. Pod tym kątem ten film zadziwiająco szybko mnie jako widza złapał, bo już pomijam, że samo otwarcie właśnie szalenie mnie kupiło tym, jak było skomponowane, bo tutaj mamy taki charakterystyczny kadr dosyć nietypowy y, pokazanego jadącego samochodu, który jako żywo mi przypominał otwarcie Martwego Zła 1 czy 2 y <coughs> i to już y, taki wiesz, byłem od razu złapany na, na magnes, y, ale w ogóle uważam, że pierwsze 30 minut jest y, fantastyczne. Nie to, że dalej jest y, gorzej, tylko dla mnie te pierwsze 30 minut y, to jest do tych słów, które przywołałeś, to nie jest twój syn, to, bo dokładnie to sprawdziłem to, to jest ten moment, kiedy to pada, i to jest ta granica, od którego zaczyna się nakręcać właśnie to szaleństwo. I teoretycznie to, wiesz, takie rozłożenie akcentów mogłoby powodować właśnie, że nie wiem, że to by się wszystko dłużyło. A my tak naprawdę cały czas jesteśmy w napięciu, bo ten scenariusz jest dosyć oszczędny, i ja mam wrażenie, że właśnie ta cała bardzo świadoma operatorka, ona dobrze współgra właśnie z pewną oszczędnością dialogów i, i tego co dostajemy niejako w, przez interakcję postaci, bo tutaj, wiesz, często mamy właśnie takie jakieś ujęcia, gdzie na przykład, nie wiem, ta matka obserwuje swoje dziecko, jak ono się bawi, albo oni siedzą gdzieś tam przy stole, albo właśnie jadą samochodem. Ona obserwuje syna w jakichś tam interakcjach z kolegami i to jest świetnie zrobione, dlatego że w zasadzie te pierwsze 30 minut ma nas zapoznać z postaciami, z okolicą, która jest też nowa dla naszych bohaterów, z jakimiś tam sąsiadami, z całym tym miasteczkiem. A do tego tutaj to jest ciekawie poprowadzone, dlatego, że oprócz tego wątku matka-dziecko, który jest tą osią całego filmu, no to my od początku mamy tutaj zaszytą jakąś rodzinną tajemnicę, jakąś traumę, nie wiadomo czy czy ta kobieta ucieka od męża, od partnera, czy, czy ten partner, nie wiem, zginął, czy ona może mu coś zrobiła, to jest no, też coś, co mnie cały czas gdzieś tam elektryzowało podskórnie, bo wiesz, no to było niczym... Taka strzelba wisząca nad tym kominkiem od początku seansu, gdzie się cały czas zastanawiałem, czy w pewnym momencie na przykład ta postać, ta figura ojca, która gdzieś tam się unosi nad tym filmem, czy ona gdzieś też się nie pojawi na przykład, nie? Mm -hmm. Tak, ten film bardzo mocno gra powiedzenia i robi to w takim mocno horrorowym stylu, czyli przez dłuższy czas my nie wiemy, co lub kto tutaj może być potworem ciężko jest tak jednoznacznie stwierdzić przez te pierwsze jakieś właśnie też myślę 40 minut w jakim kierunku ten film pójdzie mamy właśnie z jednej strony ten wielki lej krasowy jak lej po bombie i totalnie nie mam pojęcia skąd on się tam wziął tak? to, to, i znów to, to, tak jest fantastycznie filmowany bo on wygląda jak źrenica, nie? jak oko tak naprawdę i on, on jest w ten sposób filmowany, a jeszcze mamy też takie ujęcie jak jakby tak piasek się osypywał do środka i to w ogóle robi niesamowite wrażenie. Mm -hmm. e, ale właśnie to może być wszystko. nie? To może być e, coś żyjącego pod ziemią. Nie, to może być lej po kosmitów. E, to, no to tak, wrota do piekła. E, to może być e, no, a, e, coś po meteoriecie, czyli jacyś kosmici być może, czy jakaś po prostu obca materia, czy coś innego. To może być po jakimś wybuchu. No Jak wybuch, no tutaj też można dopisywać już na historię. E, kto po co, kiedy, jak e, tutaj coś wysadził. Więc to bardzo pobudza wyobraźnię i to niedopowiedzenie e, po prostu jest tak przedstawione, że my czujemy lęk związany z tym miejscem i odruchowo myślę, że każdy widz coś tam sobie dopowie i to będzie zawsze jakaś przerażająca historia, a sam Kronin nie musi nam już nic więcej sugerować tutaj. Z drugiej strony mamy tę e, prawdopodobnie chorą psychicznie staruszkę, która właśnie wierzy w podmienianie dzieci, która sama zabiła swoje dziecko. Nie wiemy właśnie, czy, czy teraz sobie wymyśla jakieś historyjki, żeby poradzić sobie z traumą i żałobą, czy może rzeczywiście tutaj doszło do czegoś takiego. A z trzeciej strony mamy naszą matkę samotnie wychowującą syna kobietę z jakąś raną na czole też potężną, mhm. która przyjmuje leki przeciwlękowe. Tak? Czyli wiemy, że Świat, który my w dużej mierze poznajemy z jej punktu widzenia, tak, perspektywa jest no, z punktu widzenia matki, tutaj przez cały film, chyba. No, że to, co widzimy, zdajemy sobie sprawę, też nie musi być prawdą, nie? że to może być też efekt. No, naguszonej psychiki, nagłożonego zdrowia psychicznego tej kobiety. No tym bardziej, że tutaj Kronin i to jest y, y, y, chyba dla mnie taki najbardziej dyskusyjny zabieg y, w y, trakcie całego tego filmu, y, y, y, parę razy pokusił się też na właśnie pewne złamanie realności tego świata przedstawionego i jakby taką próbę przefiltrowania y, tego, co my widzimy y, y, oczami właśnie tej matki, która. Być może coś widzi, a może nie widzi, a może właśnie ma jakieś nie wiem, urojenia i no to też jeszcze powoduje, że my jako widzowie zwiększamy jeszcze tę niepewność co do tego, jak ten świat przedstawiony funkcjonuje i wygląda. Mm -hmm. I tutaj rozmawialiśmy o tym chwilę przed nagraniem, że z jednej strony film trochę sugeruje jedną interpretację w którymś momencie, ale jednocześnie ja dzisiaj przed nagraniem spotkałem się z najróżniejszymi tutaj pomysłami na to jak ten film odczytywać i Przywołam tylko jedną scenę. Nie żaden finał, ani nic takiego, więc nie bójcie się. Ale jest taki moment, kiedy e, matka prowokuje syna e, i e, zarzuca mu kłamstwo. On stwierdza, że nie kłamie i w którymś momencie się denerwuje i uderza w stół, tak że ten stół się przesuwa. I na logikę no, dziecko nie powinno mieć takiej siły. I w związku z tym, przy pierwszym, w takim pierwszym odruchu, można pomyśleć, aha, czyli to, to, to, to dziecko jest jakieś właśnie opętane, coś, albo właśnie podmienione, albo coś innego, ale z drugiej strony, reakcja matki w tamtej scenie jest też taka, i to uderzenie w stół brzmi tak, że można by pomyśleć, a może to wraca jakaś trauma w niej, tak? Może jakaś przemoc domowa, tak? Może uh -huh. mąż, który tam rzucał przedmiotami, czy właśnie uderzał w stół, czy coś takiego. I może wcale ten stół się nie przesunął, może to w jej głowie właśnie wróciło to wspomnienie. I tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj wiele rzeczy można w ten sposób, y Interpretować. I jasne, no, część będzie pasowała lepiej, część mniej, ale sam fakt, że mamy tutaj cały czas to niedopowiedzenie, że można snuć pewne teorie, sprawia, że ten film zyskuje dodatkową wartość. Także nie jest takim od pewnego momentu zupełnie płaskim, fabularnie tworem, który idzie już jak po sznurku do finału, tylko dopuszcza pewne odstępstwa. Znaczy wiesz, tutaj scenarzyści bawią się z widzem tak naprawdę do samego końca, bo my stopniowo dostajemy dodatkowe informacje, bardzo często znów podawane nie w rozmowie, tylko w sposób stricte wizualny i dla mnie właśnie z jednej strony ta precyzja scenariusza, a z drugiej strony oszczędność w tłumaczeniu tego wszystkiego, co my widzimy jest wielkim walorem tego filmu. Bo wiesz, to można było łatwo dociążyć, właśnie próbując zacząć uzasadniać jakby scenariuszowo pewne zachowania, pewne Mm -hmm. pewne rzeczy, właśnie dopowiadać i, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj m, twórcy się na to nie zdecydowali i jakkolwiek ja uważam, że finał jest m, absolutnie jednoznaczny y, y, dla mnie, przynajmniej. Y, no, a przynajmniej tak, no, i czy źle powiedziałem, czy jest absolutnie jednoznaczny? No można dyskutować, czy jest absolutnie jednoznaczny. Ja bym, ja, bym, ja bym raczej obstawiał, że jest, ale i tak podoba mi się to domknięcie. Podoba mi się to, jak znów odbywa się to bez dialogów, odbywa się to za pośrednictwem scenografii strony wizualnej i, i to jest naprawdę... Jeden z tych filmów, które dla mnie były dużym zaskoczeniem, bo wiesz, ja słyszałem o tym tytule gdzieś w okolicach premiery, ale przez to, że tak jak zresztą powiedziałeś, to wyglądało trochę jak taki generyczny kolejny film z y, złym dzieckiem w centrum to ja niespecjalnie miałem na niego ochotę i, i, i mówię, i dla mnie było po prostu mega przyjemnym zaskoczeniem jak y, dobrym seansem się y, impostor y, suma summarum okazał. Mm -hmm. On też, e, ja nie wiem, czy on się nie spotkał z takimi mieszanymi opiniami na samym początku. On aktualnie ma w sumie wysoki e, procent tych pozytywnych opinii. Na pomidorkach to są 83%. E, Metascore jest niższy e, 63%. E, no ale nadal, tak? To niby nie jest jakiś tam wynik na poziomie 3 na 10. Ale e, ja też e, byłem pozytywnie zaskoczony tym sensem bo spodziewałem się na coś gorszego. I e, ciągnąc tutaj... E, to, to porównanie do martwego zła, to nie jest właśnie martwe zło odrodzenie, czyli tutaj też mamy relacje rodzinne, zresztą też jest ciekawe, nie? że Kronin przeszedł od jednego filmu o relacjach rodzinnych do drugiego, gdzie jest problem na linii dzieci-rodzice. Tutaj nie ma także to dziecko czy matka tak z minuty na minutę zaczyna karfawić, gnić, chodzić po ścianach, zjadać sąsiadów i tak dalej. Tutaj strasznie stawiamy na ten taki duszny klimat. Chris dodatkowo nie jest groźny. Nie jest ani wizualnie, ani z charakteru jakoś tak potencjalnie niebezpieczny. Ale dziwny, jest czy jest fantastyczny casting, bo ten dzieciak ma jakąś taką plastyczną twarz, że na niego patrzysz i czasem ja miałem wrażenie, jakbym obserwował jakąś taką postać, która mi trochę migocze. Wiesz, w, taki, w takim sensie, że nieraz masz tak, że widzisz, widzisz, idziesz ulicą, widzisz jakąś postać i po prostu tak nie jesteś w stanie jej nawet zapamiętać, tak ma twarz bez właściwości na przykład i tutaj z jednej strony właśnie ten dzieciak jest takim kompletnie verymanem, który o którym zapominasz w 3 sekundy a z drugiej strony on ma jakąś taką aparycję właśnie mega niepokojącą, nie? Dla mnie to, to, to casting fantastyczny. Mhm, ale jednocześnie on wygląda takiego po prostu yy, no miłego no dzieciaka. Delikatnej, tak, niewinnej zupełnie buzi i yy, yy, on jest niepokojący właśnie w taki sposób, że on nie ma jakiegoś takiego grymasu, takiego diabelskiego uśmiechu, nie? jak to często bywa przy tych dzieciach w horrorach, tylko on właśnie po prostu jest smutny i poważny, nie? Jeżeli już, już. I to jest takie straszne i do tego on jest taki mega grzeczny. I na przykład, gdy dochodzi do tej jakiejś tam konfrontacji i gdy on po prostu stwierdza nie mamusiu, nie? Czy coś takiego. To człowiek ma ciachy na plecach bo właśnie raczej spodziewałby się jakiegoś takiego, nie wiem, jakiejś ironii, nie jakiejś przebiegłości, czy czegoś, a tu dostaje takie, takie właśnie mega grzeczne, potulne dziecko i to robi wrażenie. Wiesz co, ja tak, jak powiedziałeś, że ten film ma tak mieszane recenzje, bo przyznam się, że nawet nie, nie analizowałem tego, to tak myślę, że ja jestem w stanie to zrozumieć, bo właśnie ten film, on jest dziełem które jest niby proste, ale ono nie jest do końca przystępne, bo ono jest wiesz, ta to, to, to historia, tak jak powiedziałem na początku, jest dosyć banalna nawet, ale przez to, że mamy to wszystko wpisane właśnie w tę rodzinną tragedię, a, a nawet kilka rodzinnych tragedii właśnie chociażby włączając w to wątek sąsiadki, no to tutaj cały czas ta atmosfera jest duszna i to jest dla mnie taki ciekawy przykład filmu, który z jednej strony jest poniekąd artystyczny właśnie w tym operowaniu długimi ujęciami, szerokimi kadrami, niezbyt dużą ilością dialogów, oszczędnością scenariusza itd., itd. Ale z drugiej strony on nigdy nie staje się takim filmem dla mnie, nie wiem, festiwalowym, takim wiesz, arthausowym, który byłby jednak gdzieś tam bardziej tym dramatem a trochę wykorzystującym tylko ten enturaż horrorowy do opowiedzenia jakiejś innej historii, bo, bo nie bo właśnie to, to jest ciekawe, że ten film to jest horror do końca i tutaj bardzo czuć, że Kronin y, lubi gatunek i, i rozumie gatunek, y, wie jak nie wiem wykorzystywać y, prawie że nawet jumpskery, bo tutaj jest kilka takich scen, które w zasadzie są takimi jumpscarami bez jumpskera, nie gdzie my podskakujemy, gdzie Teoretycznie nic się nie dzieje i, i cała ta scena jest inaczej skonstruowana niż w takim klasycznym jumpscarze. To jest mhm. jakby jedna kwestia. Bo tutaj nie musi ci dźwięk jakoś mocno huknąć, czy coś wyskoczyć z mhm. stricte przed kamerę. Po prostu są momenty takiego napięcia, że jakakolwiek ingerencja tutaj w tym momencie w scenę sprawia, że gdzieś tam no zrobisz czy coś innego, nie? Dokładnie mhm. tak, a, a wiesz, a z drugiej strony też to, co jest dla mnie dużą wartością właśnie tego filmu, to jest to skupienie się mimo wszystko na tym wątku dramatycznym, które ja mam wrażenie, że zaczyna być jakąś taką cechą charakterystyczną twórczości Kronina. No wiesz, to jest, to może być dziwne, ale jak się spojrzy na te jego kilka dokonań, no bo on w zasadzie no nakręcił właśnie impostora, nakręcił Evil Dead Rice i ma kilka shortów plus odcinek w Fifty States of Fright, ale na przykład właśnie te 30 Steps to Hell z Fifty States of Fright to też był film poniekąd w podobnym klimacie. Znów z pewnym dramatem rodzinnym, z pewnym problemem takim bardzo mocno dramatycznym i to jest dla mnie super, bo wiesz, Evil Dead Rice też było tytułem, które pomimo tego całego gore no jednak było mocno też oparte na tych relacjach rodzinnych, nie? Znów samotna matka, trochę w innym kontekście, ale jednak nastoletnie dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc no to, to jest dla mnie interesujące, że tematycznie Kronin cały czas się trzyma właśnie tego rodzaju wątków. Mhm. Mm tak, no tutaj mogę się tylko zgodzić, i to jest wartość dodana, nie? No bo e, jasne, takie straszaki dla straszenia też są e, gdzieś tam mile widziane, zawsze. E, tego rozrywkowe, ale też e, tak, to jest zawsze miło odmiana, nie? Gdy ten dramat nie jest tylko tak strasznie pretekstowy, tylko e, jednak e, podbija trochę stawkę, nie? Tego tak, starcia, e, bo wiadomo, tak, zawsze, gdy mamy taką. To, to takie przeciwstawienie, nie krewnych tam, rodziców, dzieci i ktoś powinien z tym drugim z tą drugą jednostką walczyć, czy się bronić przed nią, czy coś, no to to jest zawsze drama tutaj w tym zawarty. No po prostu nie da się tego obejść, ale często to jest zrobione tak byle jak, że tego nie czujemy, nie, I, a tutaj rzeczywiście to, to, jak ta matka powoli zaczyna sprawdzać to, to wszystko i to też nie jest takie typowo horrorowe, że nagle robi śledztwo w internecie i już wszystko wie, czy coś takiego, nie? I czy poznaje pana ekspozycję, której wyłoży wszystko. Ty też mówiłeś o tym, że tutaj jest mało dialogów, ale tak naprawdę jest sporo dialogów, które są czystą ekspozycją. Mhm, tylko ale one są tak przeprowadzoną, ja bym tak, powiedział. I, i tak jakoś e, podzielone na kilka sekwencji, że t, t, t, t, ta, ta ścianka ekspozycyjna, nie rzucałem się w oczy, nie, że to bardziej po się czuje aha, to były te informacje, które tutaj miały nas doprowadzić do tego i do tego. W samym filmie to nie przeszkadza. I właśnie to, to dochodzenie matki do jej prawdy powiedzmy tutaj w filmie też jest ciekawe, nie męczy, nie jest takie bardzo schematyczne i cały czas budzi emocje. Nie? I właśnie tak chciałem powiedzieć, nie? że po tych 40 minutach ten film przyspiesza, ale nie wiem, czy on przyspiesza. Nie? Może to po prostu my jak gdyby podświadomie zaczynamy rozkminiać te teorie i zastanawiać się, czym to się wszystkim zakończy, bo może i samo tempo tak naprawdę wcale nie wzrasta, jest podobne. No może sam finał nie jest troszkę szybszy, bo... Mhm. Ale wiesz, to jest też ciekawe, że przywołałeś właśnie kwestię rozrywkowości tego tytułu, bo dla mnie to paradoksalnie jest film rozrywkowy. My mówimy o tym, że on ma ten wątek dramatyczny, silny i to może y, zabrzmić dziwnie, ale on naprawdę mi jako... Y, człowiekowi, który lubi horror, on dał naprawdę sporo frajdy, bo on jest krótki, on ma poniżej chyba 90 minut, jak się odliczy napisy końcowe, to chyba na pewno poniżej 90 minut. On jest, pomimo właśnie tego teoretycznie nieśpiesznego tempa, dosyć taki intensywny. No to jest tak poprzetychany, bo nawet tam Dokładnie. mamy w którymś momencie ten, taką ala wizję na przedstawieniu, nie? Mhm. która też... Y Mogłoby jej tam nie być, bo ona niby... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że jest niepotrzebna, no bo gdzieś tam to pokazuje ten stan psychofizyczny bohaterów, ale chodzi mi o to, że ona ma być tym takim właśnie zastrzykiem adrenaliny w tym momencie, nie? Może właśnie, żeby, żeby nas to tempo gdzieś tam nie znudziło i bum, nie? I właśnie widać, że to jest wrzucone tutaj i totalnie działa, bo ja się tak wybudziłem w tym momencie, nie? Ja byłem na takich szpilach, że... No tak, tak, a jeszcze wiesz, dla mnie to wszystko działało na tym poziomie fabularnym prowadzenia tej akcji. Aktorzy też tutaj kompletnie nieznani dla mnie, są bardzo dobrze dobrani i oni się wszyscy wywiązują ze swoich zadań świetnie. No i przede wszystkim naprawdę ja do tego będę wracał. Ten film warto jest obejrzeć dla samej, warstwy wizualnej, bo to jak Kronin operuje lustrami, jak operuje przestrzenią, jak kadruje ujęcia nie wiem, przez dziurkę od klucza, przez dziurę w ścianie, przez szparę pod drzwiami, jak zaskakuje nas nieoczywistymi rozwiązaniami w kontekście scen takich, które no nie wiem, w określony sposób są prowadzone, jak na przykład mamy pierwszą scenę z pająkiem i która w sumie niby jest prosta, a znów zadziałała na mnie niczym jumpscare. No to, to, to, jest, to jest naprawdę świetna, rzemieślnicza robota. To nie jest dla mnie kino, które jest, nie wiem, jakimś ósmym cudem świata. To nie jest kino, które odkrywa jakieś nowe ścieżki gatunkowe. To tutaj mamy wątki, motywy, które dobrze znamy, w których się pewnie dobrze odnajdujemy. Natomiast no Kronin wyrasta dla mnie naprawdę na taką gdzieś tam nadzieję trochę kina grozy właśnie tej te, tego takiego stricte gatunkowego, nie, które nie rości sobie pretensji do mm, bycia czymś więcej, ale który naprawdę świetnie czuje horror jako gatunek. Mm -hmm. I tutaj też mamy trochę nawiązań nie, do innych tytułów. Mm -hmm. tak, tak. Znaczy w ogóle no, skojarzenia to tutaj wiele scen budzi. Nie? Chociażby właśnie do tych filmów e, o channelingach, nie wiem, zejście może nam się nawet tutaj tak, skojarzyć. Totalnie, mamy totalnie. nawiązania do lśnienia e, drobne, takie wizualne, e, właśnie do martwego zła w pewnym sensie. E, I tak naprawdę wiadomo, no, część to możemy sobie dopowiadamy, tak? ale jakby nie patrzeć... E, no widać, że twórca wie co robi i ja też widziałem, tak jak wspomniałem na początku, kilka, może kilkanaście filmów o podobnej tematyce przez ostatnią dekadę, a mimo to podobało mi się to. tak? Nie czułem tutaj znużenia, odgrzewania czegoś, co już znam wzdłuż i wszędzie. I a propos jeszcze tej grozy, to myślę, że jeżeli ktoś właśnie boi się dzieci w horrorach, albo cierpi na klaustrofobię, albo na arachnofobię, no to ten film może mu mocno przywalić nasze no, przeproszeniem, tak? To Bo właśnie jeżeli chodzi o pająki, klaustrofobiczne pomieszczenia i właśnie dziecko, które nie, nie jest po prostu takimś tam, od, takim otwartym zagrożeniem tak bezpośrednio, tylko po prostu jest upiorne, no to y, dziura w gruncie w ziemi daje radę i ten tytuł w sumie też jest ciekawy, nie? bo z jednej strony mamy dosłownie dziura w ziemi, ale przy tej interpretacji e, no bardziej psychologicznej powiedzmy, no to pojawiła się jakaś dziura w gruncie takim życiowym naszej rodziny, naszej samej mm -hmm. matki. Nie? Coś tam pękło i ona teraz traci ten grunt pod nogami, więc sam tytuł też w sumie e, na plus. Tak? Kolejny e, kolejna rzecz, która tutaj fajnie gra i, i naprawdę lej krasowy. Ja ci powiem, że przed nagraniem też dzisiaj wpisałem sobie lej krasowy gdzieś tam w Google, na Wikipedii, wszedłem w grafiki i tak normalnie nie człowiek by spojrzał na to wszystko i pomyślał no spoko, dziura, głębokie jezioro, ale po sensie tego filmu no. to wszystko wygląda upiornie. Nie widzę te różne zdjęcia tych takich właśnie zagłębień w różnych miejscach świata i i większość wygląda niefajnie i od razu na takie skojarzenia, nope, nie zbliżamy się. No to o... prawda, prawda. No dobrze, czego to chyba strefy spoilerowej nie będziemy robić, bo no nie ma sensu tutaj y, jakoś się przerzucać tym, jak zrozumieliśmy poszczególne detale. Ty mówisz, że jednoznacznie odebrałeś, ja w pierwszym, y, przy pierwszym sensie chyba też, ale teraz Mam wątpliwości. Nie chcę tego teraz analizować scena po scenie, ale właśnie wydaje mi się, też jak zacząłem czytać dzisiaj jakieś tam wątki w komentarzach pod trailerem czy pod innymi recenzjami, tego filmu, to też widziałem, że ludzie ułączyli właśnie poszczególne sceny w jakieś całe narracje i całkiem sensownie to brzmiało, nie tak jak czasem, nie, że coś jest totalnie od czapy, tylko te, te interpretacje i psychologiczne, i nadprzyrodzone, wszystkie jakoś tam znajdowały uzasadnienie, gdy się z nimi na szybko zapoznawałem, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też do tego dojdzie, bez problemu. A my na dzisiaj będziemy kończyć. Jeszcze raz dzięki. Dzięki.